Szczegółowe informacje, regulamin oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej działamyrazem.pl I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek. Dzień dobry Pani, dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim. Wybiła godzina dziewiąta, a dzień dobry Kuro. Jak mi ostać! Roświt I tak pewnie sobie zaśpiewał Mieszko I Jakieś tysiąc Parę lat temu, kiedy w Wielką Niedzielę bo Przynajmniej tak się uważa Miał przyjąć chrzest I wprowadzić Polskę do y, Świata Cywilizacji Łacińskiej Co na to jego te wszystkie żony, które miał wcześniej y, Co na to dobrawa Która miała go uczyć w ogóle podstaw nowej religii O tym między innymi, A przede wszystkim o tym, jak z tym chrztem było I co on przyniósł naszemu krajowi I czy możemy mówić w ogóle o chrzcie naszego kraju. O tym porozmawiamy faktycznie z profesorem Dariuszem Sikorskim, który jest kierownikiem Zakładu Średniowiecza Wydziału Historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. To na naszej antenie już za momencik. Zanim jednak to nastąpi, to ja pragnę Wam przypomnieć, że dzisiaj mamy 14 dzień pięknego miesiąca kwietnia i dziś faktycznie mamy Święto Chrztu Polski, ale mamy także Dzień Delfina i Dzień Patrzenia się w Niebo. I tylko chodzi o y, te delfiny, które są niezwykle inteligentne. Chociaż ja w pierwszym momencie myślałem, że chodzi o następcę tronu Francji, którego to także na nazywano Delfinem, ale okazało się, że nie do końca tak jest yy, imieninem. Świętuje dzisiaj Justyna, Berenika, Justyn, Ernestyna, Lawinia, Lambert i Ardalion. Lawinia w ogóle. Yy, mi tak to się podoba, to, to, to imię. To jest Lawinia, yy, jak jakiś zawodnik Barcelony, nie? Lawinia, prawym skrzydłem, dośrodkowanie i Lambert nie trafia w bramkę. Nie mylcie tylko Lamberta z Robertem. Z panem profesorem za to porozmawiamy na antenie. Już za momencik nieco szumu najpierw zrobi nam Kaśka z Ochacka, która jak zawsze oczaruje słuchacze, oczaruje nas i coś mi się wydaje, że oczaruje nas wszystkich. Pani Katarzyno... Czasem proszę chociaż za to czysty i Cię bierze do tańca Mój ma kontuzję i się w wzrasta A Ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym I tylko czasem proszę chociaż zatęsknij A Ty jak? Kiedy coś poszło aż tak bardzo że da się nas. No to jak... Tym mieszkiem było? Jak to się wszystko zadziało w roku 966? Przypomnijmy, że dziś obchodzimy święto. Święto, które się zowie świętem Chrztu Polski, które obchodzimy właśnie dziś, a obchodzimy na mocy ustawy z 22 lutego 2019 roku. Wybrano tę datę, ponieważ w roku 966 właśnie na dzień 14 kwietnia przebadała Wielka Niedziela. No i jak to właśnie z tym mieszkiem było, z chrztem, co nam to przyniosło i dlaczego mieszko w taki, a nie inny sposób. Chrzest przyjm Porozmawiamy z kierownikiem Zakładu Historii Średniowiecznej Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, panem profesorem Dariuszem Sikorskim. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry Państwu. Wiemy, że na historię naszego kraju, przede wszystkim jeżeli chodzi o początki, gdzieś właśnie czasy Mieszka, a już nie mówiąc o czasach wcześniejszych, no to raczej Spowita jest mgłą i dosyć ciężko nam za tym mgłę zajrzeć. Jest wiele niewiadomych i właśnie odnośnie chrztu także kilka tych niewiadomych jest. I pytanie pierwsze, czy możemy w ogóle mówić o czymś takim jak chrzest Polski, który miałby się dokonać w 966 roku? Nie, to jest taki skrót myślowy. Y, m, dlatego, że no, chrzest władcy y, ułatwiał y, rozszerzenie się chrześcijaństwa i y, y, y, dlatego w, w historyce, to dopiero właściwie w XIX-XX wieku y, używamy tego terminu, ale on jest niewłaściwy. Mm. Ale jeżeli ktoś sobie zdaje sprawę z tego, że to jest tylko skrót myślowy, no to można tak mówić. Pytanie, czy tutaj ustawodawcy troszeczkę nie popełnili błędu, no bo jednak święto chrztu Polski to już nie nie jest tylko skrót myślowy, ale to jest jednak yy, dokumentacja państwowa. No tak, dlatego mówię, że co innego jest wiedza historyczna, a co innego z tej wiedzy historycznej politycy przerabiają na własny użytek. Tu muszę też nieco pana skorygować. W 1966 roku 14 kwietnia przypadała sobota, dlatego że to nie w niedzielę, a w sobotę, Wielką Sobotę w Kościele Starożytnym dokonywano chrztu i dlatego tę datę wybrano, chociaż tak Naprawdę my nie wiemy, yy, mhm. kiedy mieszka się dokładnie oszczył. Co więcej, data 966 rok jest taka yy, mniej więcej koło tego roku. Chociaż jest zapisana w rocznikach, ale te, yy, te roczniki powstało, yy, zostały jakby spisane yy, z bardzo yy, odległego dystansu i yy, tam mogły do, mogło dojść po prostu do pomyłek mhm. niewielkich. Rok dwa, jedną lub drugą stronę, prawdopodobnie y, stronę nieco młodszej, na przykład 968, y, dlatego że y, w tym y, roku pierwszy biskup y, w Polsce Jordan y, otrzymał sakrę biskupię przypomnijmy, który ma swój most łączący... To jest to, te, te, ta chronologia nie, nie, jest, nie jest pewna. Ale oczywiście, jeżeli chce się obchodzić święto Chrztu Polski, to musi być to konkretny dzień. Więc no, słusznie wybrano akurat y, taki, chociaż nie należy twierdzić, że y, 14 kwietnia 1966 roku dokładnie tego dnia Mieszko się oszczył, bo nie ma na to żadnych przesłanek. Mhm. W tym czasie już nie praktykowano tej dawnej tradycji wczesno że tylko raz do roku Katechumeni otrzymywali szes, czyli Wielką Sobotę. Po prostu, a zwłaszcza władcy, jeżeli tylko deklarowali chęć, to natychmiast byli szczeni, byleby tylko się nie rozmyślili. Ja tylko na swoje usprawiedliwienie odnośnie 14 kwietnia, panie profesorze, mam to, że cytowałem Muzeum Historii Polski, więc będę musiał się chyba odezwać no, do, tak. do, do, do muzeum, że gdzieś tutaj jakiś chochlik mógł się wkrać. Tak, a, błędy się powierają. Tak, błędy a, błędy się powierają. Dokładnie, tak, a później faktycznie jak zerknę dalej w tekst, to jest już o Wielkiej Sobocie, więc tutaj faktycznie taki być może chochlik redakcyjny się wkradł. Panie profesorze, no właśnie, bo powiedzieliśmy o tym, że nie wiadomo czy 14 kwietnia. W sumie to nawet nie wiadomo, czy w 966 roku. No to teraz, czy może chociaż miejsce jest mniej lub więcej wiadome, jeżeli o to, gdzie mieszkał ten chrzest przyjmował? Również jest problem. Chociaż jak się jedzie z drogą ekspresową z Poznania do Gniezna, to jest taki na jednym z mostów napis e, Gniezno-Hrzcielnicą Polski <głosy> i mieszkańcy Gniezna chcieliby, aby tam właśnie mieszkał się Osił, mieszkańcy Poznania pewnie że w Poznaniu, ale nie ma na to żadnych e, wzmianek. To nie musiało się dokonać w którymś z głównych e, e, grodów. No właśnie bo często nie pada wskazać, nazwa... który z nich? Często pada nazwa Ostrowa Lednickiego. Również, że nawet i Gieco. Też możliwe. Też możliwe. Niemal w każdej z tych miejscowości swego czasu wskazywano nawet konkretną szczelnicę. Tak w Poznaniu pod podziemiach katedry eksponowana jest taka okrągła konstrukcja i zwykle ona jest demonstrowana jako szczelnica, w której Mieszko przyjął chrzest Polski. Mhm. Jest to mm, raczej nieprawdopodobne, bo to nie jest ściemnica, tylko takie urządzenie do mieszania czy pozostałości, urządzenie do mieszania y, dużej ilości wapna na potrzeby budowy y, katedry poznańskiej, tej pierwszej, która powstała w latach mm -hmm. dopiero 80 XX wieku. No, ale jak się bardzo chce wierzyć w coś, to wtedy wszystko tak, można tak. sobie wytłumaczyć. Panie profesorze, tak. no to w takim razie jednak wiemy, że kierunek, z którego chrześcijaństwo przybyło do naszego kraju, to kierunek południowy. Y, to z Czech przybyła nie tylko do Brawa, ale także i prawdopodobnie pierwsi misjonarze. I dlaczego właśnie od naszych południowych sąsiadów, którzy jednak no wiadomo, że te tradycje państwowe, a także związane z religią mieli dłuższe od, od władcy państwa Polan, ale, ale dlaczego właśnie z Pragi, z tamtego kierunku przybyło chrześcijaństwo do Polski? Znowuż muszę pana rozczarować, bo nie z Czech. To no. jest oczywiście y, y, y, y, pogląd, który jeszcze pokutuje nawet w podręcznikach szkolnych, y, ale... Y, y, y, y, i był swego czasu także y, licznie reprezentowany przez historyków zajmujących się tym y, problemem, ale y, wszystko wskazuje na to, że to y, jednak y, cesarstwo tutaj było najbardziej zaangażowane. Y, wizja, że wraz z Dobrawą przybyły zastępy kapłanów, którzy tu podjęli od razu misję, jest wizją zupełnie absurdalną, dlatego, że kościół w Czechach był kościołem bardzo młodym i z nieliczną obsadą, z nielicznymi w ogóle kościołami na terenach mm. Czech. Jeszcze nie miał własnego biskupstwa. Był częścią diecezji w Regensburgu, czyli w Racyzbonie i nie miał takiego Zaplecza, że tak powiem, ludzkiego, które mogłoby yy, sprostać temu zadaniu, jak to sobie dawniej wyobrażano. Zresztą dawniejsze historyjne wyobrażała sobie, że ta chrystianizacja następowała bardzo, bardzo szybko. Dzisiaj wiemy, że tak naprawdę ta właściwa chrystianizacja yy, mas ludowych to jest dopiero no, nie wcześniej niż koniec XII wieku. Wtedy zagęszcza się sieć parafialna. Wtedy rzeczywiście mieszkańcy mają jakiś nie tylko teoretyczny, ale także możliwy dostęp do yy, kapłanów, do, mm. do kościołów przynajmniej raz czy ze dwa, razy, yy, ze dwa razy w roku. Także to nie z, z tych. Yy, słowictwo yy, kościelne, czyli ta terminologia kościelna, także współczesnego języka polskiego jest rzeczywiście w dużej części pochodzenia czeskiego, ale to Nastąpiło w późniejszym okresie, kiedy literatura religijna powstała w Czechach. Ta, która powstała w Czechach, była po prostu obecna w Polsce. Podobieństwo języka przez, obu języków było wówczas znacznie większe. I kiedy kształtował się język ogólnopolski w późnym średniowieczu, to jakby scalając różne trzy główne dialekty, z których on powstał, jako arbitra jakby, wzięto to no, y i z tego powodu także te wpływy czeskie na język polski są dość duże. Natomiast w tym pierwotnym okresie znamy tylko trzy słowa z terminologii chrześcijańskiej, które powstały w tym czasie. Językoznawcy często zakładają, że jeżeli one to i oczywiście wspierając się na tej wizji dawnych historyków, że to z Czech, no to stwierdzili swego czasu, że cała terminologia chrześcijańska w Polsce jest bardzo wczesna i pochodzi z Czech. Dzisiaj tak już twierdzić y, y, nie można. Y, zresztą widzimy też wpływy na tą terminologię y, podkładu języka staro. Staroniemieckiego, mhm. więc ten kierunek niemiecki jest dzisiaj raczej bardziej obecny. Zresztą, jeżeli ktoś jest zainteresowany to, tym problemem, to dzisiaj w, w Pałacu działońskich na Starym Rynku od godziny 10 odbywa się taka um, popularna naukowa sesja poświęcona temu i tam między innymi profesor Tomasz Jurek będzie miał wykład o tej części o wpływie rzeczy na kształtowanie się chrześcijaństwa w Polsce dobrze I wiele innych tematów to będzie. Po godzinie 10, czyli idealnie po poranku, drodzy słuchacze, możecie się wybierać. Panie profesorze, ja aż boję się zadawać kolejne pytania, bo się okaże, że, że, że faktycznie zbijamy, zbijamy wszystko, ale nie ma też co się dziwić. Mieszko był władcą państwa Polan, był plemienia Polan, władz państwa Polan, to jest ten, który przeszedł do historii jako pierwszy historyczny władca naszego kraju, jako ten, który przyjął chrzest, ale czy z, zderzenie się... Państwa Poland z chrześcijaństwem w wyniku tego chrztu. Czy to jest pierwszy, pierwszy moment, kiedy faktycznie chrześcijaństwo pojawia się na ziemiach dzisiejszej Polski, czy już wcześniej gdzieś w innych częściach, nie mówię, że w Wielkopolsce, ale w innych częściach faktycznie gdzieś to chrześcijaństwo zaczęło już przenikać, tylko nie przyjęło się tak dobrze, jak, jak w Wielkopolsce po Chrzcie mieszka. Tak, i jeszcze w XIX wieku wyobrażano sobie, że ziemie południowej Polski, zwłaszcza Małopolska, znajdowała się czy była częścią państwa Wielkich Moraw w wieku i morawy, które w połowie tego wieku przyjęły chrzest, były takim, miały być takim rozsadnikiem chrześcijaństwa w tej części w ogóle słowiańszczyzny. i że na ziemiach południowej Polski też pojawili się kapłani, misjonarze wywodzący się z tego kręgu. Nawet po II wojnie światowej w okresie intensywnych badań archeologicznych już wskazywano. Na przykład Wiślicy, kościół, który miał być wybudowany, chrześciernicę, która tam miała być, to się wszystko okazało być tylko archeologicznymi mrzonkami. Ten wątek jest bardzo popularny i on się często do dzisiaj pojawia, zwłaszcza w środowiskach takich miłośników historii, chociaż znajdą się historycy którzy są, czy archeolodzy, którzy są jego wyznawcami, ale on nie ma żadnych zimnowych podstaw. Mm -hmm. Do Więc, no Niestety na ziemiach polskich to, co możemy powiedzieć z pewnością, to dopiero chrzest Mieszka pierwszego otworzył taką małą furtkę dla przenikania chrześcijaństwa na ziemię polskiej. I wracając jakby do, tej, do tego dzisiejszego święta, ono zostało święte między nimi dlatego, że ma dwa jakby ten chrzest, Polski, ten chrzest Mieszka miał dwa ważne znaczenia. To znaczy dla ludzi wierzących, no, było to po prostu e, możliwość e, do zapoznania się z nową e, religią. Ale dla również ludzi wierzących, aki niewierzących, e, otw otwarcie e, ten chrzest polski miał, e, był także otwarciem e, po prostu naszych e, przodków na wpływy kultury e, łacińskiej. E, bez tego albo gdyby to się odbyło znacznie później, tak jak na przykład na Litwie czy wieki później, to no, bylibyśmy kimś zupełnie innym. Bez dwóch zdań na pewno był to niezwykle ważny czynnik kulturotwórczy, narodowotwórczy i tak, jeden tak, z najważniejszych tak. momentów w historii naszego narodu, naszego kraju i w ogóle tej części Europy. Panie profesorze, czas nagli, o dziesiątej, jak sam pan mówił, o pałat działyńskich tam więcej na temat sztu polskich, sztumieszka mieszka, przepraszam, bardzo będzie można się... Chrztu mieszka, tak. tak. bo już sam się poprawiam, żeby błędu nie popełnić e, I dziękujemy bardzo Naszym gościem był kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej e, Wydziału Historii e, Uniwersytetu I im. Adama Mickiewicza Pan profesor Dariusz Sikorski Dziękujemy bardzo, panie profesorze Co jest, ta, ta, ta, to, jest miłość, to, to jest ta miłość To jest ta miłość, ta, miłość. Secret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 Polka, cel to forsa, w tym fi sekret Biorę co los, da życie made in Polska To jest moje miejsce, bo kocham to miejsce Miejsce Polska, system samowolka. Cel to forsa, w tym fi-secret Biorę co los, da życie made in Polska To jest moje miejsce, bo kocham to miejsce Kochana Polsko, dzięki za mądrość Wiarę jak w loto, gdy szare twarze w deszczu mokną Wiem, że pokażesz mi coś, co dojść do szczęściadami Rozwiaż się sekret, schowany między alejami Podróż z tymi samymi drugami by zamiast czuć się okradanym Unieś mnie ponad blokami, jak harier. Zamiast tysiąca jeden karier To jedną drogę, doświetlisz mocno Trzymam się na wierzchni, idę Nie każdy polityczny kłamstwo zginie Ty dasz mi siłę, bym był dla wrogów z menesy. To o twoje imię walka Bez tchu zaparcia, miłość we mnie wielka Jak w tych sześciu miliardach Kłupota oddana w zastaw, zamian za traktat Sprawdź nas, jeżeli Interesuje ciebie prawda, to ją Dostarczam, sprzedawca ginie, jak fakt przy hantach Polską, wiem, że tu nic mnie nie omiję. Polska, system samowolka, Cel to forsa, w tym sekret Biorę co los, da życie madę i polska To jest moje miejsce, bo kocham to miejsce Mice Polska, system samowolka, Cel to forsa, w tym tkwi sekret Biorę co los, da życie madę i polska To jest moje miejsce, bo kocham to miejsce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 Dinner will die In your will, freedom lies in your own desires. Freedom lives in your will. Nothing's left as we're reaching higher. Lust is thicker than sin. Ależ nam tutaj dorzucili do pieca Schoen, a my zerkamy na listę aferowych nowości po tej rozmowie na temat chrztu. Mieszka pierwszego No właśnie nawet nie wiadomo, czy on był Mieszka, czy nie Mieszka Tak naprawdę długo byśmy mogli Na ten temat dyskutować Z kolei wiemy doskonale, że jednak Wenus to planeta Która w popkulturze uznawana jest za obiekt Z żeńską energią No i o Wenus śpiewają kolejni artyści, którzy pojawiają się Na liście aferowych nowości jest to zespół Szumy No i teraz posłuchamy sobie, jak ten kawałek Który czeka na swoją premierę mniej więcej od roku Czekał na swoją premierem mniej więcej od roku Brzmi i jak to wszystko będzie teraz się prezentować na antenie. 27,5 minuty po godzinie 9. Tu radioaferam, tu szumy Venus, tu lista nowości. Na Wenus by się ukrył lotnik. Czy lotnik miałby szansę ukryć się na Wenus? Tego nie wiemy, ale wiemy, że o godzinie 9.30 jeden, ale cichutko kolejny odcinek Lotnik Kryj się. Tym razem zaglądamy do archiwum, no bo lotnik tak się ukrył, że <grych> go nie mogliśmy znaleźć. Leżałam na łożku i słyszałam czas. Matko Bosko, mówię, co to, to się stało? Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim dochapowski. Audycja Lotnik w krysię. Wtorek, godzina 9.30. Witam w kolejnym odcinku audycji Lotnik Krysie Dziś naszym gościem jest Kuba Busz Cześć Kuba Cześć Marcin Kuba jest potentatem branży wykończeń wnętrz oraz remontowej Ale jest takim nietypowym dosyć wykończeniowcem Przynajmniej niestereotypowym Ponieważ jest poranek To jeszcze nieraz go przyłapałem na czytaniu książek Jak to jest z tą branżą wykończeniową? Tak, stereotypów jest dosyć dużo na temat branży wykończeniowej Natomiast my jako to młode pokolenie Staramy się te stereotypy odkryć Kręcać i nie podążać szlakami, które są wydeptane przez naszych starszych kolegów. Cytując Siarę e, Siarzewskiego, co te wasze, wasze młode wilce potrafią? E, ja muszę powiedzieć, że widziałem nieraz Kubę w boju i potrafi bardzo dużo. E, szczególnie jeśli chodzi o wykończenia e, mieszkań na rynku wtórnym, to jest e, zawsze wielkie wyzwanie i sam miałem obserwować, sam miałem okazję obserwować kiedyś e, na żywym organizmie ile cudawianków można tam Zobaczyć. I zawsze sobie myślałem, jaki to ma wpływ na bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo w domu i zagrodzie. Dzisiaj akurat skoncentrujemy się na domu. Jakiego rodzaju patologie najczęściej możemy, możemy zaobserwować w naszych mieszkaniach i na co warto zwrócić uwagę, aby ustrzec się przed zagrożeniami. Szczególnie jeżeli mieszkamy w mieszkaniu, które ma lat kilkadziesiąt. To jest bardzo dobre pytanie. Te patologie występują nie tylko na rynku w Wtórnym, bo zdarzają się też gęsto na rynku pierwotnym poprzez różne oszczędności deweloperów. Ale no, nie zmienia to faktu, że tak, rynek wtórny charakteryzuje się jednak tym, że jakiś czas już minął, od kiedy to mieszkanie było nowe i przez ileś remontów zdążyło już przejść. Czy to były remonty typowo wizualne, poprzez przemalowanie ścian, czy na przykład położenie paneli. To mogło być też wymiany na przykład instalacje, czy gazowe, czy elektryczne, a te dwa są, te, dwie typy, te dwa typy instalacji są właśnie dosyć kluczowe dla naszego bezpieczeństwa i mieszkańców również tego bloku, w którym się znajdujemy. Tak jest. Ja pamiętam jak kiedyś u mnie w świeżo kupionym mieszkaniu na rynku wtórnym, co prawda, w którym świeżo nie było nic zrobione, Kuba odkręcił gniazdka i się okazało, że generalnie, cytując pewne powiedzenia wiejskie, jest ogień w szopie i rzeczywiście, rzeczywiście ten ogień chyba już tam zaczynał się pomalutko rozwijać. Na co warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o instalację elektryczną i dlaczego te stare instalacje potrafią być niebezpieczne? Stare instalacje w takich mieszkaniach właśnie z wielką płyty z czasów jeszcze radzieckich y, naszych braci ze wschodu e, charakteryzowały się tym, że posiadały instalacje aluminiowe. E, wiadomo, aluminium charakteryzuje się tym, że pod wpływem lat ono się po prostu utlenia. E, to już jest druga kwestia, że ono się utlenia, ale... Te instalacje nie były też projektowane na tak duże obciążenie elektryczne, jakie mamy teraz. No bo wiadomo, że w latach 60 czy 70 jak powstawały te osiedla, to tych urządzeń elektrycznych było zdecydowanie mniej niż mamy teraz, bo wtedy co nam było potrzebne? Zasilić lodówkę marki Polar lub telewizor marki Rubin i na tym się przeważnie kończyło. I to jak było na bogato. I to jak było na bogato, ale to mówimy o osiedlu Przyjaźni na przykład. Eee, a... Polsko-radzieckie, oczywiście. Tak. Nie, wybaczcie te wtrenty radzieckie, ale kolega świeżo wrócił z Mołdawii, gdzie się koncentrował na zwiedzaniu różnych podsowieckich elementów. Nie wiem, który do, do tego podkusił, ale zostawmy już nasz kochany PRL, przynajmniej w pociskach, i przejdźmy do paralowskich patologii budowlanych. Tak jest. Y więc wracając do tego tematu, kiedy mówiłem, że dane mieszkanie mogło przejść przez parę remontów, no to właśnie tutaj kwiat naszej polskiej budowlanej myśli się objawia, na przykład w postaci łączenia instalacji aluminiowej z miedzianą, gdzie no niestety wchodzi tutaj niepożądana reakcja. Mało tego, tak jak też wspomniałem wcześniej, przez to, że te instalacje nie były przygotowane na tak duże obciążenie, to tak jak Marcin wspomniał wcześniej, jest ogień w szopie i niejednokrotnie podczas remontów mieszkań z rynków z rynku wtórnego, zdarzało nam się znaleźć potopione puszki, czy kable, które były już naprawdę bez izolacji, e, co raczej nie sprzyja bezpieczeństwu w naszym domu. E, I też ratowanie takiej instalacji aluminiowej, no ma swój kres, bo są to kable, są to przewody, które mają swoje lata i one po prostu nam się kruszą w rękach, więc nawet jeżeli chcemy poprawić to gniazko trochę bardziej przykręcić, no to do pewnego momentu będziemy mogli, ale za chwilę nam przewodu zabraknie i... Okej, okay, czyli rozumiem, że to jest kwestia nie tylko tego, że ten przewód e, zużywa się mechanicznie, po prostu gdzieś tam będzie nam się kruszył, nie tylko kwestia tego, że się przegrzewa, ale też może być nawet nieodizolowane, czyli może grozić porażeniem. Tak, tak, bardzo, bardzo często się zdarza, że ta e, izolacja, która była albo gumowa, albo e, wręcz materiałowa, ona po prostu się rozkłada. No ma prawo, bo jednak lata 60 były już jakiś czas temu. Temperatura, która jest wytwarzana teraz... E, przy, przy takiej przy użytkowaniu tej instalacji mhm. to powoduje, że ta izolacja wręcz się topi lub y Guma po prostu parcieje są... okay. Nie wiem jak to, jak to inaczej że Izolacja w sensie... po prostu się kruszyczy Dokładnie tak, Zbywa. więc często też się spotykaliśmy że, że ta izolacja potrafiła się w ścianie rozsypać A jednokrotnie zostałem nawet Porażony przez ścianę, także okay. <laughs> Zdarzyły się takie też y, tematy Prada atrakcji Na jakie jeszcze tego typu Rażące przygody się nadziałeś? E, na jakie przygody? Bardzo ciekawe, ja naprawdę jestem pod wrażeniem Tego jak, jak były te instalacje robione Bo Pamiętajmy też, że czasy były różne i nie każdy mógł sobie pozwolić na elektryka, więc dużo rzeczy było robione metodami chałupniczymi, a jak wiadomo metodą chałupniczą to wychodzą różne kwiatki, czyli na przykład... Zasilanie do oświetlania w mieszkaniu Było rozprowadzone na takim cieniutkim kabelku e, Telefonicznym Który no, grzał się na potęgę Także to jest jedna na przykład, z takich sytuacji Oraz no, e, Warto przy rozkładaniu instalacji elektrycznej Czy nawet nie warto, tylko trzeba to zrobić Pod kątem prostym, żeby no, Przyszły właściciel wbijając gwoździk pod mhm. e, Dyplom e, Czy pod inny obrazek, no, nie nadział się Po prostu na, na, na, na dany kabel e, Tak jest, przyznam Ja akurat nie mam uprawnień sypowskich więc żadnych gniazdek ani włączników nikt Nie wymieniałem, ale kolega opowiadał Że to są jego przygody z serii Jak takie drobiazgi robi Najczęściej tam pada hasło Pani, jak to to panu tak zepsuł Właśnie jak jest kwestia podłączenia instalacji elektrycznej No dobra, jeżeli jesteśmy już przy klimatach perelowskich, to Pierwsze co mi przychodzi do głowy To jest słynny azbest, ale to jest trochę bardziej na zewnątrz Ale taki odpowiednik trochę klasyka Jakim jest azbest wewnątrz To Subit Często go spotykamy jeszcze w mieszkaniach? Bardzo często. Jest to materiał, na którym, który był stosowany jako lepiszcze po prostu do przyklejania parkietów, więc mieszkanie, które jest właśnie wielkiej, z wielkiej płyty, jeżeli ma parkiet, to raczej bym się skłaniał ku temu, że pod spodem jest, jest właśnie subit. Dlaczego on jest szkodliwy i w jaki sposób może on oddziaływać na nas, podczas gdy mamy parkiet na podłodze? Dlaczego jest szkodliwy aż tak głęboko, Głęboko nie jestem wtajemniczony, wiem, że jest to substancja, która jest rakotwórcza, zwłaszcza jeżeli jest podgrzana lub gdy unosi się pył z tej, z tej substancji, z tego subitu. Mhm. Jeżeli macie Państwo w swoich domach parkiet, który jest najprawdopodobniej przyklejony na subit, to nie trzeba od razu go zrywać i siać tutaj paniki, bo przeważnie w dużej większości, to już tutaj zaznajomieni nasi parkieciarze oceniają to, czy dany parkiet nadaje się do cyklinowania, czy nadaje się do wyrzucenia, bo jeżeli subit nie jest aktywowany... Czyli nie ma tarcia, nie ma luźnych klepek, które powodowałyby, że ten subit, opary tego subitu, czy kurz z tego subitu by się unosił, to można, można żyć względnie spokojnie. Natomiast trzeba to obserwować, czy nigdzie się tam nie rozszczelnia i czy nie jesteśmy po prostu narażeni na wdychanie tego wszystkiego. Rozumiem, że też warto taki subit usunąć przy pomocy specjalistycznej firmy, dlatego, że wtedy stosujecie też odpowiednie środki ochrony. Dokładnie tak. Polecam nie robić tego samemu, bo... Bardzo łatwo można ten subit aktywować i nawdychać się niekoniecznie y, przyjemnych zapachów, a na pewno i niezdrowych. Tak jest. A jeżeli chcecie robić super grube potańcówki y, na pracującym, niekoniecznie jeszcze, super trzymającym się jeszcze parkiecie, to lepiej tego nie robić, jeśli macie pod nim subit, żeby go nie szlifować, nie wzbijać tego pyłu, ale my już się nie wzbijamy, bardziej wylądowaliśmy na podłodze, y, dlatego, że czas naszego odcinka dobiega końca. Bardzo dziękuję Kuba za rozmowę. E, Dzięki bardzo. Te ciekawostki to jest e, zawsze kopalnia wiedzy. E, a wam życzę również e, miłych i sympatycznych potańcówek e, zawsze zdrowych. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Na łóżku i słyszałam czas! Matko Bosko mówię, co to się stanęło? Budujemy odporność na kryzysy małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim nie behapowski.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 Wieczny go nie skarb, ale do Nie powinienem tak robić, przepraszam bardzo To nie było ziewanie, tylko ja tutaj Razem z utworem topieł od Profew Promew, przepraszam, Promew e, Chciałem razem z wami tutaj Troszeczkę bardziej zagościć w waszych domach, w waszych słuchawkach Być razem z wami, napić się kawy No i w ogóle, żeby to był taki sympatyczny poraneczek Jak to zwykle bywa, tym bardziej, że na 14 minut Przed godziną 10 Już tak pomalutku, bo pomalutku, ale szukam roweru Jeżeli rower, to wiadomo, że wyjdzie w praniu I to kolejny utwór z listy aferowych nowości Rower, którego dzwoneczek przed chwileczką słyszeliście Za chwilę usłyszycie po raz kolejny A wyjdzie w praniu to grupa, która na rower wsiada I jedzie razem z porankiem Hen daleko do przodu Nie zapronił nic Stało tak samotnie w kulku bioder tyle i nogi łańcuch trzymał go Więc odwracam się Lecz zaraz przecież będę No i wracam w tamtą miejsce Już wiem rozpaczać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 Zdecyduję ze wszystkiego Mam zadanie, tylko jedno Poczuć ulgi, smak Nie mam siły, zmysły w jedno. Mam zadanie, tylko jedno Zwycięstwo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 siadamy na rower i jedziemy na studio, na studia, do studia next festowego, które przypomnijmy, drodzy słuchacze, jak co roku organizuje Radio Afera i w tym roku będziemy po raz kolejny nadawać do, dla was z trzech miejsc z mapy festiwalowej stolicy Wielkopolski. Tym razem zapraszamy was do Centrum Kultury Zamek od godziny 15 do 18. w ogóle codziennie w tych godzinach was zapraszamy. Pierwszego dnia do Centrum Kultury Zamek, drugiego dnia do Lokum Stonewall, a z kolei dzień trzeci to już zaproszenie do Dragona i to na dziedziniec Dragona, który wraca na festiwalową mapę i my także wracamy do jednej z naszych ulubionych miejscówek. Tam wywiady z artystami, naprawdę będzie ich bardzo, bardzo dużo. Ja sądzę, że około 30 znowu się zakręcimy. Już tak siedzę od ubiegłego tygodnia i tam sklejam do tego. Będzie cała masa świetnych prowadzących, będzie cała masa świetnych realizatorów, będzie w ogóle cała masa świetnych ludzi z naszego radia, których będziecie mogli poznać, pogadać z nimi i w ogóle zobaczyć, jak robimy radio na wynos. Na dodatek, jutro zapraszamy Was na specjalny Next ranek, podczas którego to Przedstawiciel organizatorów Jeszcze nie powiem kto Będzie razem ze mną współprowadził Audycję, będzie plejka złożona Z artystów występujących podczas Nexta Oczywiście będziecie mogli wygrać wejściówki Po dziewiątej będzie rozmowa, już mogę wam powiedzieć Że naszą gościnią będzie Misia Furtak Z którą wczoraj udało się pogadać I zaprosić, żeby razem z nami Właśnie celebrowała tę Wyjątkową audycję, będzie dużo O tym, czym jest w ogóle showcase Jak to wyglądało w Poznaniu Programy konferencji, paneli, wydarzeń towarzyszących polecających, koncertowych. Dużo, dużo, dużo, dużo. A na dodatek jutro po 10 rozwiążemy nasz konkurs, w którym to, drodzy słuchacze, do wygrania są wejściówki właśnie na tegoroczną edycję Next Festa. To kolejny raz, kiedy możecie takowe wejściówki wygrać. Jeżeli wy chcielibyście je zgarnąć, to ślicie smsy i jutro będziemy rozwiązywać ten konkurs. 7248, afera Wasze imię i nazwisko, a także jakie było najdziwniejsze wydarzenie podczas koncertu, którego byłaś, byłeś świadkiem. 7248, koszt wiadomości 2 zł i 46 groszy, afera.next Wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie Jest jedna rzecz, dla której warto żyć? Poznań i nie zmienia się nic. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. I nie zmienia się nic, wszyscy, jest jedna rzecz, dla której warto żyć I nie zmienia się nic dalej. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć.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 Czekasz się, że będę ci dziś życzył Pseudo do biznesmeni i z bazaru, nie wydawcy Dajcie sobie spokój, szkoda waszej marnej klasy Nie będziecie za brak tu profesjonalizmu, tym stwierdzeniem was pozbawiam Resztę optymizmu i zawijam się do katy Potrenować nowe katy Napisać parę słów, no i wypić zdrowie za tych, którzy dzisiaj nie mogą, bo nie wyszli na swoje Bo jak się okazało, skrzywdził ich wydawcach gnoje A ty się nie wpieblą, tylko przemyśl co tu mówię Kochasz hipko, no to popraw swą wytwórnie Jest jedna rzecz, na której warto żyć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 nie jeden mnie zapyta, po co ta kolejna płyta? Dla kasy, co się sprawdzi z pierwszych stron, a znikasz. To, co było marzeniami, stało się rzeczywistością. Nagrywam, wydaje, to dzięki umiejętnościom. Pytasz, czym się w tym kieruje? Do hip hopu, miłością. I straszny sentyment, szalony 93. Czas leci, a my jak małe dzieci. Czy pamiętasz te czasy, gdy Bill utracił oko? Czasy Pidroka, kolejne lekcje, jego reminiscencje. Czy pamiętasz to jeszcze? Rap się zmienia, zmienia brzmienia. Sposób łączenia, omówienia, flow, technika, skojarzenia, zobacz bunt. ile szkół Koniec lat 80. dla dzieciaków, old school! To czas najlepszy i nie wie o tym każdy. Że rad klasyczny się wychodzi z czasów tamtych. radziś na nas tu się zrobił, chociaż nie jest tak najgorzej. Wielki powrót DJ'a, nowy pozytywny wzorzec. I walka z pieniądzem, walka z komercjalizacją. Skazana na przegraną, ja przyglądam się tym akcjom. Finansowym motywacją, reklamą, prezentacją. Rap opuszcza podwórko, teraz skóra i biurko. Spowiany przemysłu chmurką, z całą przyjemną forą. Rap globalny, sprzedajny, rap masowo uprawiany. Dwudziesty wierszy wiek przynosi wielkie zmiany. Po której staniesz stronie? Po chaj wyciągniesz tłonie, zanim w wrócą. Położysz je na mikrofonie? Pasuje ci ten wybór i klipę z noturników. Zawsze lepiej ubranych niż utalentowanych, Tak, Ja stanę po drugiej stronie barykady. Nie zaakceptuję zmiany. Na to nie przygotowany styl lub dobrze znany. Reprezentuję biedę. Od J do E, zwróćcie rampowi korzenie. Tato mata lata, b leci i wymiata. DJ drapie, MC gada i to asty swoje spada. Zależy mi na tym, ja nie wstawiam tobie kitów. Całe życie breakbeatu breakbitu, cytatu z klasyków. Druga część oblicza bardzo dobrych wyników To zaangażowanie tych kilku zawodników Nawijamy z gracją jak figury kosmos City Teraz bijcie brawa, ja się najem, będę syty Przesłuchane taśmy, płyty Tomu Szacunek dla tradycji, kultowanie Tomu tu mitów, koneksje Tomu przyjaźń z artystami, wolne style Tomu Setki godzin w sklepach z płytami Tomu Wojarze zagraniczne, sceniczne Tomu Sztama z undergroundem i szacunek Tomu Wiesz, co się liczy, pani Olgo? Co się liczy? Szacunek ludzi ulicy. To wszyscy wiemy. Yy, drodzy słuchacze, to oczywiście Peja, który także wystąpi na tegorocznej edycji Next Festu. I Olga, a ty się wybierasz? Bo nie zapytałem w sumie. W sumie to nie wiem. W sumie to nie wiesz. Jak to nie wiesz? Jak to możesz nie wiedzieć? No dobra, no możesz nie wiedzieć. Yy, yy, za nami Peja, przed nami serwis informacyjny. Ostatni dzisiejszy, ostatni poranny. Ze spokojem. 3, 2, 1. Olga Grumowicz, zapraszam. Kolejne inwestycje w bezpieczeństwo Poznania. Program ochrony ludności i obrony cywilnej to, na, to największa w historii współczesnej Polski inwestycja w ochronę ludności. W ramach programu w 2026 roku do Wielkopolski trafi blisko 440 milionów złotych, które zostaną przeznaczone między innymi na przygotowanie miejsc schronienia, ochronę infrastruktury krytycznej, czy wzmacnianie niezależności energetycznej i wodnej samorządów. W samym Poznaniu w nadchodzących miesiącach rozpoczną się prace w czterech lokalizacjach. Politechnika to są dwie lokalizacje łączne że tak powiem w sumie około ponad 2000 osób, które będą mogły znaleźć tam miejsce schronienia. Jeżeli chodzi o teatr muzyczny mówimy o około 300 osobach, ale proszę pamiętać, że też jesteśmy w fazie analizowania wielu miejsc w Poznaniu i tak naprawdę jakby informację o tym, ile osób będzie mogło znaleźć miejsce schronienia w tych miejscach. Atelopus balios. Gatunek odkryto w 1973 roku, a potem w połowie lat 80., kiedy przez ponad 10 lat nie udało się ich zaobserwować, uznano je za wymarłe. Ponowna obserwacja miała miejsce dopiero w 2011 roku. Do Wielkopolski 12 ropuszek przyjechało z Niemiec. Nowych mieszkańców nie będzie można zobaczyć w pawilonie zwierząt zmiennocieplnych w Starym Zoo. Gdy ropuszki doczekają się potomstwa i osoby koordynujące ich hodowlę wyrażą na to zgodę, być może kilka z nich zamieszka w miejscu dostępnym dla gości ogrodu. Bezpłatne czujniki dymu i czadu. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria realizuje... Projekt nieodpłatnego dostępu do zakupu, montażu oraz instruktażu obsługi czujek, dymu lub czadu dla seniorów.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 30 do 20. Świat nauki w Radiu Afera. Spotkanie z archeologią. Dziś w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu odbędzie się kolejne wydarzenie w ramach kierowanego do seniorów cyklu Porozmawiajmy o. Tematyka projektu obejmuje zagadnienia z zakresu archeologii, historii i ochrony zabytków. Podczas dzisiejszego spotkania pod tytułem Porozmawiajmy o eksploracji jaskiń w poszukiwaniu stanowisk archeologicznych na przykładzie badań w Dolinie nachla w Iraku. Prelegent Marek Pankiewicz wyjaśni czym jest speleoarcheologia i jak prowadzi się badania jaskiń w porównaniu